Prezes Maciej Stolarski, operator przez pierwsze 2,5 pół godziny ciągnika, który ustanawia rekord Guinnessa. Przed chwilą wysiadł Pan z kabiny. Jakie pierwsze wrażenia? Bardzo nierówno przede wszystkim, dlatego e, trudno było utrzymać średnią prędkość, e, ponieważ strasznie podrzucało i, i sprzęt, cały i traktor i kosiarkę. Średnia nam wyszła całkiem niezła jak na te warunki, bo około 17 hektarów na godzinę. Także tak przyjmowaliśmy, że tyle musimy skosić, żeby, żeby te 135 hektarów w 8 godzin zostały skoszone. Poza tym wszystko jest bezproblemowo, odpłukać i oby tak dalej do końca. Czy jest Pan zadowolony z tego pierwszego przejazdu, no bo przed chwilą drugi operator pojechał. Tak, i... tak. tak. No, będzie trudno utrzymać tą średnią, dlatego że następne łąki są mniejsze, jest więcej zakrętów, więcej nawrotów i na tym się traci po prostu. Żeby to był jeden kawałek, to by było dużo, dużo szybciej, tak? Bo wtedy można sobie ustawić ten pomad na prędkość tam około 20 na godzinę i wyjdzie dużo większa średnia, a każdy, każde hamowanie i zawracanie to jednak się traci. Ciągniki i zestaw kosiarek bez zarzutu. Tak. Bez zarzutu, wszystko na razie idzie zgodnie z planem.